Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Witam Państwa w drugiej audycji portalu Infra audycji o ciałkach i zjawiska paranormalnych Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć pewną przygodę, którą doświadczyłem parę lat temu, był to moment w moim życiu, którym po raz pierwszy yy, udało mi się dostroić, czy można by powiedzieć, spotkać osobę, która zmarła. Dziwna rzecz, wiadomo, że prawie wszyscy uważają, że jest to niemożliwe, a część z nas nawet jest przekonana, że jest to bardzo niebezpieczne i może spowodować zaburzenia psychiczne, a na konsekwencje tego mogą być nieobliczalne. Siedząc w grupie ludzi, kilkudziesięciu osób, postanowiłem się skontaktować z jakąś osobą zmarłą. Nie wiedząc, że z sąsiadom zdarzyła się pewna tragedia w rodzinie, poprosiłem opiekuna, ewentualnie gdyby się przy mnie jakiś znalazł, że chciałbym pomóc komuś jakiejś osobie zmarłych, chciałbym ją spotkać i po prostu ją odprowadzić. Co zrobiłem? Usiadłem wygodnie na krześle, troszkę się zagapiłem, tak, zasnąłem, przysnąłem i w którymś momencie znalazłem się w mojej pracowni przez z liceum. Komnie, stał stelaż z gliną, który, który uformowany był w szpic zaokrąglonej katedry gotyckiej. Nie Zastanawiając się długo, wskoczyłem po prostu w ten gliniany szpic. Pojawiłem się w, w ciemnym pomieszczeniu w jakiejś wielkiej sali, można było powiedzieć do 200 m kwadratowych, bardzo wysokiej, z wielkim, zaokrąglonym oknem. No i trochę się dziewiąc, Zastanawiałem się, czy jakiegoś ducha tu spotka. No i tak mówię, halo, hallo, hello, jest jakiś duch? Trochę miałem szampański humor, bo pierwszy raz biorąc w tym udział od razu taki sukces, rozpoznawałem częściowo kształty tego pomieszczenia, rozpoznawałem jak gdyby strony w nim, nie mogąc dostrzec szczegółów. No i dałem jeszcze raz, halo, jest tu, jest tu. Nagle zatka. przesunęło mnie jakoś w jakiś ten narożnik i zobaczyłem w kącie jakąś postać. Ta postać w zasadzie była całkiem, była z mgły, nie miała żadnych kształtów wtedy udało mi się jej, no to jest właśnie ten moment, jak określić coś takiego, jak można postrzec, że kształty które rejestrujemy, zawierają sobie świadomość. To jest rodzaj odczucia, rodzaj pewności, że ta osoba ma w środku jaśń. Przynajmniej te kształty i te formy, które się rejestruje, mają w środku sw swoją świadomość. To było dziwne, gdy podszedłem do tej osoby bliżej, chcąc zadać jej parę pytań. Ona wyskoczyła i zaczęła na mnie krzyczeć, że przeze mnie nie żyje. Było to dla mnie o tyle dziwne, że nie spodziewałem się z tego rodzaju reakcji i zacząłem właściwie piskować. Powiedziałem, a dlaczego przeze mnie, ja cię w ogóle nie znam, co doda, nie chcesz. I w tym momencie uzyskałem pewnej informacji. To jest Jasia, ma 16 lat, nie żyje. A w tym momencie... Stałem pewien transfer umysłowy, transfer myślowy, jak należy się zachować i co należy zrobić. A więc zrobiłem drugie podejście, zbliżając się podobnie do tej dziewczyny. Powiedziałem jej, że jestem artystą podziwiałem jej obrazy, oglądałem, bardzo mi się podobają i że znam kogoś, kto się mógł jej pracami zainteresować. Nie wiem, skąd mi to do głowy przyszło, bo nie widziałem też przecież dokładnie, czy ona na jakieś prace ma i obrazy. Jednym słowem pojawiła mi się na w ręce komórka, zadzwoniłem i o dziwo, co się stało? Dziewczyna się uspokoiła, zainteresowana tym. W ścianie z której ze stron zrobił się potężny otwór ze światłem i do, środku, do środka tego ciemnego pomieszczenia weszła jej mama. Co było dziwne, jej mama, wiem, że siedziała na rzeczywistości obok mnie na krześle, a więc ona nie, nie powinna tu przyjść. Tym bardziej, że ona żyje i robiła sobie jakieś swoje inne eksperymenty. Co było ciekawe, dziewczyna rzuciła się jej w ramiona i one razem wspólnie odeszły w stronę tego światła. W ten sposób ta historia się zakończyła. Powróciłem do ciała, cknąłem się trochę i tak pytam się delikatnie moich sąsiadów, czy mają córkę starało się, że rzeczywiście mają córkę, ich córka nazywa się Asia i nie żyje, popełniła samobójstwo. Wyobraźcie sobie, jakie ja zrobiłem oczy i ta rodzina, gdy złożyli im relację tego, tego spotkania. To było coś, co tak mnie zaskoczyło, tak mnie zdziwiło, że można w ogóle coś wyśnić sobie, wyśnić jakąś przygodę taką, która nie wygląda ani na prawdziwą, ani na realną, jest mrzonką jakąś, jest na pograniczu odzyskiwania świadomości Świadomością B, a częściowym yy, zwykłym śnieniem, jakie nam się ciągle w nocy zdarza. Stało ono tylko zaprogramowane przeze mnie, wyraziłem jakieś życzenie, że chce kogoś spotkać, chce komuś pomóc. Tym zastanawiająca w tym jest rola i znaczenie naszej wyobraźni. Niby coś zwykłego, umożliwiającego przewidzieć następstwa, wyciągnąć wnioski, a jednocześnie jest czymś mistycznym, czymś otwierającym przed nami nowe wymiary, przestrzenie, do których nie mamy na co dzień wglądu. Nasza rzeczywistość wydaje mi się jeszcze bardziej niezrozumiała, gdy przypomnę sobie pewne zdarzenie ze zlotu OBE. Trzy osoby widziałem, mianowicie mojego przyjaciela śpiącego z małą głową i to przez dwie kolejne noce. Nie zwrócilibyśmy zbytnio uwagi na tą przedziwną anomalię, gdyby nie to, że w tej właśnie nocy obudziłem się i odzyskałem świadomość poza ciałem. Kolega okrutnie chrapał, więc rzuciłem nie niego poduszką. Nie podziałało i chrapał nadal. No, będzie na mnie. Bo jestem z chlapania, a, a cały ten hałas ciągnął się z mojego wroga pokoju. Więc uniosłem się w powietrzu, nie orientując, już jestem już poza ciałem i wpłynąłem w kolegę. Właściwie to nie miałem wyboru, bo mnie wciągnęła jakaś, jakaś magnetyczna siła, wciągnęła mnie w niego. Jak tam było? No było w miarę ciemno. Nic tam nie było, nie miałem żadnych spostrzeżeń, jednym słowem gdzieś utknąłem jakieś, jakieś dziurze, nie potrafiąc z niej wyjść rozglądałem się trochę, dziwiąc zeznanie i utraciłem powoli świadomość. Zasnąłem, chyba zasnąłem w nim. zastanawialiśmy się potem, dlaczego on podebrał mi tą głowę, a byli świadkowie. Stwierdziliśmy wszyscy, że to byli, bo po prostu chrapał. Naszym ulubionym ćwiczeniem grupowym jest dotykanie niefizycznym ciałem w różne miejsca osób siedzących naprzeciwko nas. Mamy sporo z tym uciechy, bo wychodzą bardzo wesołe relacje. W czasie wspólnych ćwiczeń udało mi się, że raz poleci do kolegi o tym, o którym wam opowiadałem, ale nie wlazłem tym razem w niego, tylko przesiłem mu figle i o dziwo. Tym razem coś już postrzegł. Siedział na podłodze i czekał, aż mu coś zrobię. Podpłynąłem wtedy do niego, w pełni świadomy, i klapnąłem mu kolanami, tak że spadł bezładnie na podłogę. co dalej, podpłynąłem mu pod twarz. Odczuwając niezwykle intensywnie jego oddech, było to dziwne. O wiele wyraźniejsze niż gdybym obserwował swoje oddychanie. Posłuchajcie, co potem on sam opowiadał. A więc jego relacja była tak. kolana mu same opadły, spadły na podłogę, miał trochę je podkroczone, a więc wyczuł wyraźnie, jak popłynęły o dywan. A twarz, jak przybliżyłem się do niego, powiedział, że odczuł dziwną watę na twarzy, ale nie rozpoznał źródła. Nie, nie, nie domyślił się, że ma to coś ze mną wspólnego. Opowiadając te historie, pragnę Was zainteresować odmiennymi stanami świadomości. Istnieje mianowicie możliwość zdobycia potwierdzenia, uzyskania pewnej wiarygodności tych paranormalnych zjawisk. Gdy parę osób postrzega to samo, można stwierdzić, iż jest coś na rzeczy. Potwierdzenia można zdobyć, analizując treść świadomych znów, wspólne, Potwierdzenia wskazują, iż pomimo wyraźnych zmian postrzegalnych i zachodzących w mózgu, mamy również do czynienia z jakimś nieznanym, z jakimś nieznanym nam planem. Może, można przypuszczać, że skrywa się w nim o wiele więcej, niż myślimy i niż podejrzewamy By mieć pewność, iż te plany istnieją, już jest w ogóle możliwe coś do postrzegania, trzeba samemu spróbować. Jak dotąd jest to chyba najprostsza droga, i to dostępne każdemu z nas bez zbędnych maszyn i fury pieniędzy i niezwykłych inwestycji. Najzwyczajniej spróbować, posadzić koło przed, przed nami i potestować, co jest w ogóle możliwe dla człowieka. Gdy się zdobędzie wystarczającą wiedzę praktyczną, można porozmawiać nawet z duchami. I to, mając już wcześniej zdobyte doświadczenia na kolegach, łatwo postrzec, iż te same zasady obowiązują w czasie rozmowy z umarłymi. I tutaj będzie punkt, w którym każdy sceptyk się ugnie. W czasie takich rozmów możemy leczyć swoje choroby, możemy wpływać na nasze śpiące ciało, programując w nim nasze zachowanie. Jest to bardzo dobre, super, by utrzymać doskonałą kondycję psychiczną. Również jestem bardzo pomocny dla osób, które mają problemy z krągłą szłupem. Parę razy udało mi się nawet w podobny sposób pozbyć paskudnej alergii na parę lat. O, jak to zrobić? Będzie już tematem kolejnych spotkań. Osobom pragnącym nawiązać ze mną kontakt podaj mój adres kunstarena.gmx.de oraz adres do bloga artystycznego to www.ciałka.net Znajdziecie tam relacje o różnych eksperymentach, jakie przeprowadziliśmy i setki wypowiedzi młodych ludzi, którym przytrafię się obel lub je prowokują mnie. Wszystkich zainteresowanych paranormalnym zapraszam również na forum serwisu infra paranormalne.eu lub infra.org.pl